Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. I bardzo dziękuję za zaproszenie na, na wasze spotkanie. Za nieco spróbuję podzielić się wiedzą, trochę doświadczeniem z praktykowania roku 12. I nie wiem, Sylwia mówiła, nie wiem, taki macie zwyczaj, czy jakieś pytania mogą być, czy nie bo mnie zawsze ułatwiają ewentualnie pytania, bo specjalnie nie lubię jakby takiego monologu prowadzić, a jak rozmowa jest dla mnie zawsze łatwiejsza, ale w każdym bądź razie kilka słów od siebie spróbuję przekazać. Nie jest to speakerka typowa, więc nie będę opowiadał swojej historii. Powiem tylko, że nie piję 29 lat, dzięki Bogu i ludziom ze wspólnoty, których stawiał i stawia na mojej drodze. I przez te wszystkie lata moje doświadczenie z krokiem 12 bardzo się zmieniało. Nie wiem, czy jeszcze się będzie zmieniać, bo... Halo? Nie wiem, czy mnie słychać. OK. Nie wiem, czy jeszcze się będzie zmieniać, bo tak mam wrażenie, że powolutku, powolutku Pan Bóg doprowadził mnie do miejsca, w którym ufam, że w miarę dobrze ten krok dzisiaj już praktykuje. Sylwia przeczytała treść kroku. Ja go jeszcze przypomnę, żeby się do niego odnieść, czyli przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ krok dwunasty jest krokiem dwunastym. Nie pierwszym, nie trzecim, nie ósmym, ale dwunastym. I ja dzisiaj wiem, że błędy, które popełniałem dużo wcześniej, w pierwszych latach mojego uczestnictwa w AA, Właśnie polegały na tym, że zabierałem się za pomaganie innym, za niesienie posłania, podczas gdy sam e, tych wszystkich kroków ani się nie uczyłem, ani. No, może uczy, uczyłem trochę tak, ale, ale nie postawiłem ich przedtem. I zauroczony życiem wspólnoty, zauroczony tym, że nie pije, Chciałem przekazywać innym i no ale, ale co miałem przekazać? Nie mogłem się podzielić swoim doświadczeniem. Także doskonale wiem, jak ważne jest, abym najpierw sam pierwszy raz postawił pierwsze 11 kroków, żeby potem mógł w zgodzie z Wielką Księgą spróbować pomagać innym alkoholikom. Mówię w zgodzie z Wielką Księgą, dlatego że od początku, kiedy uczyłem się programu, a uczyłem się jakieś 10 lat temu, poprosiłem Krzysztofa Zopola o pomoc w nauce programu. Od początku jakby pracowaliśmy na Wielkiej Księdze. Natomiast nie, nie wiem, nie traktowałem jej aż tak poważnie jak dzisiaj. Dzisiaj wiem, że cokolwiek przekazuję drugiemu alkoholikowi, to ma to być oparte tylko i wyłącznie na słowach z Wielkiej Księgi, na moich doświadczeniach, oparciu o słowa z Wielkiej Księgi. Bo to bardzo ważne. Dopiero Kilka lat temu gdzieś, tak jak wspomniałem, Pan Bóg, mam nadzieję, że Pan Bóg poukładał mi te wszystkie kroki, idee programu w taki sposób, że stało się to dla mnie bardzo czytelne i, i dzisiaj jakby taką podstawą dla mnie chęci zaangażowania w dwunastym kroku są słowa, końcówki rozdziału Wizja dla Ciebie. Są tam takie piękne słowa, które, które znałem, które czytałem, ale których wagę dopiero zauważyłem parę lat temu. Mianowicie to brzmi w ten sposób. Dbaj o to, aby twoja więź z Bogiem była właściwa, a tobie... I wielu, wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy. I to było takie odkrycie, że ta moja więź z Bogiem może sprawić, że i innym wydarzą się wielkie rzeczy. Że e, dlatego mam stawiać wszystkie 11 kroków najpierw, ponieważ Cała praca związana z programem, tak jak mówi wielka księga, to jest książka, która pomaga znaleźć siłę większą ode mnie samego, którą anonimowi alkoholicy nazywają Bogiem. I kiedy tego Boga odnajdę, a precyzyjnie książka mówi, kiedy odnajdę go w sobie, wtedy mogę najpełniej realizować krok dwunasty. kiedy nie idę do drugiego alkoholika, cierpiącego alkoholika z moim rozumem, z moją wiedzą, tylko idę przede wszystkim z Bogiem i, i cały czas tego Boga proszę, mając już jakiś kontakt z tym moim Bogiem, cały czas proszę, żeby mi podpowiadał, co mam mówić, na co zwracać uwagę, jak pomagać. Mówię tu o tej części o, związanej z niesieniem posłania innym alkoholikom. I to jest, yy, i to jest yy, piękne uczucie. Yy, pierwsze, kiedy, yy, kiedy doświadczyłem, że rzeczywiście yy, już tego Boga odnalazłem w sobie. A drugie, kiedy teraz przekazując to, co wiem, i przekazując swoje doświadczenia, kiedy staram się pomagać innym, to mogę doświadczyć, że ktoś, kto, może nie podobnie jak ja, bo ja nie miałem problemu jakby z uwierzeniem w Boga, jako takiego w ogóle, ale ktoś, kto na przykład od początku zgłasza taki problem, że no nie bardzo i tak dalej, o Postawieniu po kolei tych kroków, może tak samo odnaleźć Boga w sobie, jak ja go odnalazłem. To jest to najpiękniejsze doświadczenie związane z niesieniem posłania. Oczywiście po drodze jest cała masa innych. Każde spotkanie z drugim alkoholikiem, alkoholikiem, który jeszcze cierpi, który chciałby. Aby doświadczyć tego, o czym mówi Wielka Księga, jest pięknym przeżyciem. Mówię, że to jest takie spotkanie duszy z duszą, a nie rozumu z rozumem. Kiedy jest to spotkanie duszy z duszą, to jest właśnie takie dobre, piękne doświadczenie wzajemnego uczenia, ponieważ ja dzisiaj, jeżeli praktykuję krok dwunasty, to nie tylko ja. Komuś pomagam, tylko bardzo dużo czerpię z każdego doświadczenia, z każdego spotkania, z każdej rozmowy z innym alkoholikiem. To jest wzajemne uczenie się. Ja dzielę się oczywiście swoim doświadczeniem, ale wszystkie doświadczenia tych przyjaciół, którym starałem się pomagać i staram, bardzo często na co dzień, jakby pokazują mi, Moje zachowania e, pokazują, przypominają mi o różnych sprawach, e, tak jak się śmieję czasami z przyjaciółmi, że, że no, rola sponsora jest bardzo fajna, bo, bo można mówić innym, co mają robić, samemu tego nie robiąc. Ale, ale właśnie e, przyjaciele nie przypominają, jak ja komukolwiek sugeruję coś zgodnie z wielką księgą. Mówię, a bo to to jest dobrze zrobić, to jest dobrze zrobić, to, to potem takie od razu automatycznie w głowie jest, a czy ja na pewno tak robiłem dzisiaj, czy wczoraj, czy przedwczoraj. Także to zawsze działa w dwie strony i jestem bardzo wdzięczny mojemu sponsorowi za, za to, że pomógł mi, pomógł mi te kroki postawić, pomógł mi odnaleźć Boga, ale Naprawdę i on to wie, więc to, to nic mu nie ujmuje. Najwięcej dostaje od, kolejny, od kolejnych, od kolejnych osób, które Pan Bóg jakoś na razie jest łaskaw, jakby przysyłać, żeby, żeby z nimi współpracować i, i starać się ich też jakby zachęcić do tego, żeby tego Boga odnaleźli. Kiedyś mówiłem, że pracuję z innymi bo um, uczymy się wzajemnie programu 12 kroków AA. O, to prawda. Natomiast dzisiaj mówię precyzyjnie, że jak staram się pomagać, to staram się pomagać komuś odnaleźć Boga. Nie religijnego. Nie jestem religijny, nie jestem uczestnikiem żadnego kościoła. Mówię o duchowości, mówię o Bogu, który, jak mówi Wielka Księga, jest głęboko w nas samych, i tylko trzeba go poszukać. Trzeba go poszukać, bo całe życie, żyjąc tak, jak żyłem, cały czas zasypywałem kontakt, tą łączność z tym moim Bogiem. Dzisiaj no, odzyskałem i tylko dzisiaj teraz mam pielęgnować, dbać o tą właściwą więź, jak to, jak to zacytowałem w Wielką Księgę. O to, żeby mm, ten mój Bóg mógł tak jak obiecuje książka, dawać mi wszystko, czego potrzebuję i mnie daje. Mam wszystko, czego potrzebuję, oczywiście mam po drodze różne trudne chwile, albo delikatne kłopoty i tak dalej, ale wszystko jest rozwiązywane, wszystko się dobrze kończy, jeśli się nawet coś nie skończy dobrze, to dostaję Odpowiednio dużo sił, aby jakieś takie sprawy przeżyć i dalej móc kroczyć tą drogą, którą której się nauczyłem i, i którą z radością, z radością dzisiaj hmm, kroczę. E, mówię o tym Bogu, hmm, bo kiedyś o tym nie mówiłem, a dzisiaj bardzo dużo, tak, tak anegdotycznie, taki przyjaciół pracowałem kiedyś i przy, po, pi po piątym kroku tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy i mówię, wiesz co, to też była taka zmiana we mnie i mówię, wiesz co, no przepraszam, że ja tak trochę za często mówię o tym Bogu. On się zaczął śmiać i mówi, za często? Ty ciągle mówisz o Bogu. Ale mówił to z uśmiechem i, i dzisiaj możemy razem też rozmawiać o tym Bogu w żaden sposób, nie krępując się, że o tym mówimy. Każdy z nas ma tego Boga w sobie, a doświadczanie Jego jest tego, co może, tego, jak pomaga. Ja sam z siebie jestem niczym, w związku z czym pomaganie innym również jest możliwe tylko wtedy, kiedy, kiedy tą łączność, tą właściwą więź z Bogiem mam. I nie jestem tu żadnym, żadnym jakimś wyjątkiem pod pewnym względem. Kiedyś tam wiele lat temu słyszałem speakerkę, takiego znanego o, speakera amerykańskiego i tak jakby mu zazdrościłem, a dzisiaj już jest to też moim doświadczeniem, że każdego dnia, jeśli staram się pomagać drugiemu człowiekowi, drugiemu alkoholikowi, i rozmawiam z nim, i on mi o coś pyta, coś tam, jakiś temat porusza, to ja jemu momentalnie odpowiadam, ale odpowiadam tylko dlatego, że dostaję jakąś podpowiedź, dostaję jakiś obrazek dostaję coś, jakąś myśl, to nie jest moje i ja o tym doskonale wiem. Nie, nie jestem światłym, wielce wykształconym człowiekiem, potrafię a rozmawiać i potrafię wesprzeć i to na pewno nie pochodzi z mojego rozumu. Także jest to taki dobry czas przekazywania radości z tego, że dziś nie piję, bo Bóg odsuwa ode mnie obsesję picia codziennie, że Mam wszystko, czego potrzebuję. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam tego Boga, którego odnalazłem i kiedy hmm, piąty rozdział naszej książki mówi, jeśli pragniesz tego, co my mamy, no to właśnie, właśnie to mam. I z kolei, jak mówi modlitwa kroku trzeciego, oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nim było, mogło być świadectwem dla tych, którym będę pomagał. Bo to, to właśnie wtedy najlepiej działa, kiedy alkoholik, który doświadcza tego, tej możliwości kontaktu z Bogiem, kiedy doświadcza tego wszystkiego, co tego, od tego Boga dostaje, to wtedy drugi, ten cierpiący jeszcze, chętniej zaczyna słuchać. To jest tak, jak pamiętam w opowieści Billa, gdzie Bill opowiadał o tej swojej pierwszej rozmowie z Ebi. Kiedy Ebi do niego przyszedł, to Bill powiedział było coś w jego oczach. Był zupełnie inny. Przecież to był człowiek, z którym wielokrotnie pił wiele lat i nagle stanął przed nim ktoś inny. Było coś w jego oczach. Potem mówi, siedział przede mną cud. Jeśli dzięki programowi, dzięki stawianiu kroków tak jak potrafię, najlepiej. To chodzę do tego, że odnajduję Boga wtedy ten cierpiący alkoholik, którego napotkam, którego Bóg pozwoli, abym ewentualnie dzielił się doświadczeniem, czuję, że ja mówię prawdę. Że to nie jest wyczytane z książki i, i, i powiedziane. O, po prostu się czuję i, i, i wtedy jest najpiękniej. Wtedy, wtedy e, przekazywanie informacji, że można pomimo choroby, ponieważ jestem ciągle e, śmiertelnie chory, e, na chorobę nieuleczalną, na chorobę postępującą, a na co dzień jestem wolny, szczęśliwy, radosny i mogę to powiedzieć temu, który się tak trzęsie, jak ja się trzęsłem ileś lat temu, zanim trafiłem na swój pierwszy meeting. To jest takie dobre doświadczenie i myślę, że na razie bym o tym dwunastym kroku tyle powiedział, a żeby chociaż jeszcze 3-4 minuty wspomnieć o tradycji. Jeżeli byście chcieli o coś zapytać, a będę potrafił odpowiedzieć, to, to wtedy może wrócę jeszcze do, tej, do tego kroku. A co do tradycji dwunastej, hmm, ona brzmi tak, anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości. I kiedyś hmm, w związku z tym słowem anonimowość patrzyłem na tą tradycję pod tym kątem właśnie zachowania anonimowości, że tam, żeby nie mówić kogo się widziało, co się słyszało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z biegiem czasu dowiedziałem się i dziś to przyjmuję i to jest jakby moje doświadczenie też, że o tej anonimowości takiej rozumianej jako tajemnica, zachowania znaczy zachowania znaczy tajemnica niemówienia innym że kogo widziałem co słyszałem ona jest zawarta w tradycji 11 natomiast tej tradycji 12 chodzi o coś innego o anonimowość rozumianą jako poświęcenie i wtedy by to brzmiało że poświęcenie stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, to poświęcenie takie, którym najlepiej, kiedy ktoś coś ofiaruje, a inni nie wiedzą, że to ten ktoś. Czyli Im mniej mnie w tym ofiarowywaniu, w tym oddawaniu czegokolwiek, tym lepiej dla innych i tym lepiej dla mnie, żeby moje ego nie rosło, żebym nie był pyszny i i żeby przekazywać jak najwięcej. Oczywiście, że nie zawsze się da nie pokazywać siebie, nie powiedzieć, że to ode mnie, ale żebym, żebym jakby nie to było moim celem, żeby pokazać, oto ja coś dałem drugiemu, oto ja coś dałem mojej grupie, albo coś dałem wspólnocie, że to wszystko hmm, powinno być na drugim planie. Bill tutaj, hmm, tu sobie przygotowałem taki jeden króciutki cytat. Bill tak pięknie powiedział, hmm, chyba w książce Anonimowi, Anonimowi Alkoholicy wkraczają dojrzałość, ale powiedział tak, że hmm, anonimowość rozumiana jako poświęcenie, bo na nim opiera się cała przyszłość naszej wspólnoty. Na tym poświęceniu opiera się cała przyszłość naszej wspólnoty. To od tego zależy, czy wspólnota będzie. A to oznacza, że od tego zależy, czy ci, którzy dzisiaj cierpią, albo jutro, albo za 10 lat, albo za 50 lat, będą mieli szansę usłyszeć o naszym rozwiązaniu. Więc to poświęcenie stanowi ten kamień węgielny dla wszystkich takich jak ja takich jak, ufam, że i wy, którzy kiedyś byli, ja mówię o sobie, który kiedyś byłem już w momencie, w którym nie wiedziałem co będzie dalej, nie chciałem żyć i już nie miałem sił, żeby dźwigać to wszystko, co tam się w moim życiu działo i że żeby inni, tacy jak ja kiedyś, aby też mogli doświadczyć tego, co ja doświadczam dzisiaj, to po to jest potrzebne to poświęcenie. I tu, jak kiedyś sobie ułożyłem takie słowa, mówię sobie, ułożyłem nie ja sam siebie, tylko po prostu przyszły, że tak jak tradycja pierwsza mówi, że nie ja jestem najważniejszy, tylko wspólnota, tak tradycja dwunasta, Mówi, nie to jest najważniejsze, że to ja daję, lecz to, co przeze mnie jest ofiarowane. Im mniej ludzi będzie wiedzieć, że ja coś daję, tym lepiej dla wspólnoty i dla mnie. I jeszcze tylko a propos poświęcenia, słowa poświęcenie, że poświęcenie to jest według mnie więcej niż danie mam coś dać, czy mam coś poświęcić. To poświęcenie to jest zrezygnowanie z czegoś. Czegoś, z czego mi trudno zrezygnować. Że się poświęcę i to jakby oddam, tym się podzielam. Wspólnota mówi w kilku miejscach, że tak naprawdę hmm, całe to poświęcenie moje polega na oddaniu wiele czasu i trochę pieniędzy. Że na tym się to wszystko skupia. Przede wszystkim czas, doświadczenie i trochę i trochę pieniędzy. Czy ja się poświęcam? Nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że się poświęcam. No, rezygnuję, tak, rezygnuję. Czasami mi się nie chce czegoś zrobić, ale zrobię. Czasami, już teraz rzadziej, ale ale kiedyś no, też oglądałem ten pieniążek czy banknot, zanim wrzuciłem do kapelusza. Dziś nie szastam pieniędzmi. Natomiast mm, ja wiem, że jeszcze się tak nie zdarzyło, że kiedy odrobinę więcej wrzuciłem do kapelusza, to na drugi dzień nie miałem na chleb. Nigdy się tak nie zdarzyło. W związku z tym, e, już mam takie doświadczenie, już nie wiary, a doświadczenie, że, że to zawsze no, jeśli oczywiście mówię, nie będę uwariował, tylko od siebie, od serca cokolwiek przeznaczę dla wspólnoty, to to pięknie, pięknie potem sobie procentuje w moim życiu i Nigdy mi nie zabrakło niczego, co było mi potrzebne. Zachcianki, kaprysy to oczywiście, że takich rzeczy nie, nie zawsze spełniają. Ale to, żebym mógł spokojnie żyć, jeść, mieć gdzie spać, co się ubrać, mieć uśmiech na twarzy, nie przyklejony, tylko rzeczywisty, to to wszystko jest moim doświadczeniem i yy, świadczy to o tym, że poświęcanie tego czasu i trochę pieniędzy naprawdę nie powoduje zubożenia, tylko wręcz odwrotnie. Także myślę, że ode mnie może tyle. Mówię, Zwracam uwagę, że przy tej tradycji 12 chodzi o poświęcenie, a nie o anonimowość rozumianą jako owanie twarzy, czy nazwiska. A pięknie Wam dziękuję za to, że mogłem coś powiedzieć. Jeśli ktoś by coś chciał zapytać, to jestem do dyspozycji.